ik wil het geschwister waar we zijn. Ik nog een willen graag vertellen we bij je. We zijn weer terug bij je. We zijn weer terug We zijn weer terug bij We zijn weer bij je. We zijn weer terug We zijn bij zijn weer We ons We we zijn bij het Kapitel 11 gekomen. We zijn bij het 11 Ik wil ook met kapitel 12 fortfahren. En vandaag wilde ik het 12 En misschien een 12 voortgaan. En vandaag ik het hoofdstuk het 12 voortgaan. ik hoofdstuk 12 voortgaan. En vandaag wilde het hoofdstuk 12 ik że najpierw udziela pewną na, naukę tego listu am ende etwas über unser sagen in der Welt, a pod koniec listu daje praktyczne pouczenia co do naszego życia w tym świecie. Diese Lehre dann I te praktyczne pouczenia budują oczywiście na tej nauce na początku listu wymienionej. Das heißt auch hier im Brief. Tak samo mamy też w tym liście. Als we het kapitel 12 lezen, merken we duidelijk den Unterschied zu den anderen. we het 12e de ons hier auf der Erde. 12 so in veel Wielu z tych rzeczy, które tu czytamy, wydają nam się e, bardzo oczywiste. Das wir uns manchmal fragen, warum schreibt der Heilige Geist das nieder? I czy, czytając takie oczywiste pouczenia, pytamy się, po co Duch Święty spisuje w ogóle takie słowa. Ich mich das früher auch manchmal gefragt. Ja też kiedyś nie raz zadałem sobie takie pytanie. Aber heute glaube ich, Ale dzisiaj jestem tego przekonania, że der Heilige Geist weiß, z welcher Sünde wir fähig sind że duch święty dobrze wie, do jakich grzechów jesteśmy skłonni w naszym życiu. I dlatego spisuje też rzeczy, które wydają nam się bardzo oczywiste. Um das gute zu zeigen, aby z jednej strony wskazać nam na to, co dobre. Und vor dem Bösen zu Ale z drugiej strony ostrzec nam nas. Przed złem. Und die gute Bewahrung vor dem Bösen ist immer A e, odpowiednim sposobem ochrony przed złem jest ten, guten żeby zająć się tym, co dobre. böse, ich Jeśli byśmy ciągle spoglądali tylko na to, co złe, i ciągle sobie wmawiali, że muszę się chronić przed tym złem. Jest nicht eine so grossi to taki sposób postępowania nie będzie nam wielką pomocą, uns mit dem jak właśnie to, żeby zająć się tym, co dobre. A doskonałym przykładem w tym wszystkim oczywiście jest zawsze Pan Jezus. Der als auf Erde Mianowicie oglądając Go jako Tego, który żył na tej ziemi. Er hat einmal gesagt, lernt von mir. Pan Jezus kiedyś o sobie powiedział, uczcie się ode mnie. En dat is een belangrijk woord. En zo willen we ook kapitel 12 en die volgende zien. En manier willen we ook 12 en de volgende lezen. We willen vandaag lezen van vers 1 tot vers 8. Vandaag lezen we van 1 tot 8 vers. Vielleicht zullen we de tijd niet helemaal met met maar dat is niet zo snel. Może niet we maar dat is niet zo Maar we lezen we tekst eerst maar in de Maar we lezen we Wzywam was wtedy, bracia, <coughs> przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród Was, z mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki te są czynnością, tę samą czynnością wykonują, Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar to rokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto darowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Kapitel z trudnym Cały ten rozdział rozpoczyna się dla nas trudnym wierszem. Mianowicie rozpoczyna się z napomnieniem, aby ciała nasze składać Bogu jako ofiarę żywą, albo można powiedzieć da wir uns vielleicht, wie machen wir das. I czytając takie słowa zadajemy sobie oczywiście pytanie, jak można składać nasze własne ciała jako ofiarę. Chciałbym to wyjaśnić po prostu tymi słowami, wir uns haben. w momencie, kiedy nawróciliśmy się dan hebben we van dit moment aan een andere blik we een Dan denken we niet wie mensen die geen hoop hebben in de tijd. Dan denken we niet in deze tijd. Dan we in die eeuwigheid denken zobaczymy nawet i do wieczności. Oczywiście naszym rozumem nie pojmujemy, co to jest wieczność, ale ufamy y, Słowu Bożemu. I wierzymy w słowa, które wyraził Pan Jezus, że w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań i idę przygotować Wam mieszkanie. En deze andere blikrichting had ook nog een tweede gezichtpunt. De nieuwe die we als ook nog andere En dat is degene we de liefde van hebben dat we de liefde van God kennen gelernt. ons en zichzelf voor ons heeft Dat we de Zoon van kennen die ons en zichzelf voor ons Dat we Zoon ons heeft Und da wir die hmm. I kiedy myślimy o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił, że siebie wydał, żeby, no, umiłując nas, to w tym znajdujemy właśnie powiązania do tych słów tutaj tej ofiary rzeźnej. Ja, Jesus hat alles gegeben, um uns zu besitzen. Pan Jezus mianowicie siebie samego zupełnie dał jako ofiara, żeby nas pozyskać. I to jest eben eine andere Blickrichtung. I właśnie ta wiedza, ta świadomość udziela nam zupełnie nowy pogląd na życie. Być może początek tego wiersza jest zachętą dla nas, czytając tutaj o zmiłowaniu albo miłosierdziu Bożym. I czytając o tym miłosierdziu, czy myślimy o dwóch, dwóch stronach, dan denken we aan die erbarmung Gottes, ons zu eretten. We denken aan die erbarmung Gottes, ons zu eretten. En we denken aan die erbarmung Gottes, ons zu führen, ons zu eretten, ons zu eretten in de tijd in de wil. I z drugiej strony, w powiązaniu z tym miłosierdziem, myślimy o tym, jak Bóg nas miłosierdnie niesie i znosi przez to życie. Und vielleicht hilft ons een vers uit de 2. Korinther będzie tutaj będzie tutaj wiers z 2. listu do Korinthia. Dat een beetje te verstehen uit Kapitel 5. En dan 5. Rozdziału. 15. 15. Wiersz. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją już nie dla siebie e, już nie dla siebie samych żyli, lecz Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Der Jezus is voor ons gestorben. Dus van Jezus dan Uman, dat ons een leven een andere Ausrichtung, geeft ons een leven een andere andere uitrichting. we ja, domo, ons een ons een leven een andere aan ons een leven een andere ons een leven een andere ons ons Wciąż na nowo zadajemy sobie to pytanie, Panie Jezu, jak teraz mogę żyć na Ciebie? I właśnie te przemyślenia są warunkiem do zrozumienia tych wierszy, które tu czytaliśmy w pierwszym wierszu 12 rozdziału historii Rzymia. W momencie naszego narodzenia. dann hören wir nicht auf unsere irdischen verpflichtungen zu tun. Nie przestajemy wykonywać nasze ziemskie obowiązania. Zobowiązania. Ale dzisiaj wykonujemy te obowiązki z zupełnie innym usposobieniem. Zgodnie z pewnym wierszem, który czytamy w liście do Kolosan, możemy wszystko czynić dla Pana. Und dieser mit Herrn I ten wiersz listu do Kolosan kończy się tymi słowami: „Służycie Panu Chrystusowi”. Das ist an sklawen, die ihr Leben nicht to słowo wtedy bezpośrednio dotyczyło niewolników, którzy nie mieli żadnej wolności, żeby sobie kształtować własne przebieg życie. Wir erkennen Więc tych słów rozpoznajemy, że nawet i proste życie met een hart voor den herrn Jesus. alles een dienst voor ihn is. Is En in diesem zin dürfen we ons ganzes zijn en ons körper lichaam herrn zur Heer En in in den vergangenen Naprawdę było wielu wierzących, którzy w ubiegłych stuleciu, stu, no, stuleciu um, ofiarowali, można powiedzieć, swoje życie w różny sposób. Davor bewahrt, dann wir ihm Jeśli Pan nas dzisiaj e, chroni przed e, takimi ciężkimi doświadczeniami, to możemy być Mu wdzięcznymi. Aber die die Ale usposobienie naszego serca powinno być takie samo. Z zastawemowe sagt das Wort hier, dass es ein vernünftiger, ich weiß nicht, wie es in polnisch ist logischer Gottesdienst ist. W niemieckim tłumaczeniu czytamy podkolis tego pierwszego wiersza, że taka winna być wasza rozsądna służba albo logiczna. W naszym tu tłumaczeniu czytamy duchowa służba, mm. bo on liest man von, einer, von einem geistlichen Dienst. So sollte oder geistlicher Dienst mm. En dan gaat Vers 2 met een heel de Geist met een heel in Vers 2. Duch Ik wil nogmaals den zweiten Teil, door de erneuerung zunächst einmal En z tego wiersza, z tego drugiego, wil ik przedstawić Wam tą drugą część tego wiersza, mianowicie to, Żebyśmy byli odnowieni w umyśle naszym. Das ist das, was mir bisher gesagt haben. Właśnie ta myśl jest ta, którą, którą teraz już na początku wyraziliśmy. Unser Sinn hat sich verändert oder erneuert. Że nasz umysł zmienił się, albo kompletnie odnowił się. Und jetzt können wir mit einem anderen Sinn auf diese Welt kommen. I z tym nowym usposobieniem, zmysłem, jesteśmy w stanie patrzeć w zupełnie inny sposób na ten świat. Vielleicht even kurz een woord zu welt überhaupt. Chciałbym wam powiedzieć najpierw kilka wyjaśniających słów co do słowa świat. Sie komt in der Bibel in einer dreifachen form vor. Jeśli chodzi o świat, to znajdujemy opis tego słowa, albo to słowo w trójkijkim znaczeniu i kontekście. We müssen achten und die bedeutung zu erkennen. Odróżnić odpowiedni kontekst, żeby zrozumieć, jakie znaczenie w danym miejscu słowo Świat e, zawiera. Kiedy czytamy w Słowie o, takie słowa, że Bóg stworzył świata, to rozumiemy, że słowo Świat w tym momencie oznacza stworzenie. Ale kiedy czytamy, że Bóg umiłował świat i dał swojego Syna, dan kunnen we verstehen, dat momencie met een menschenwelt gemeint is. We begrijpen dat in dit moment woord Świat oznacza een świat wereld. Er had niet dat materielle geliebt. Dus niet omgeven dat materialische maar de mensen, te redden. Maar mensen, om te we van in een dritten Sinn. Ale czytamy o Świecie jeszcze w trzecim znaczeniu. Dort eine herrscht, die gegen Gott ist. Mianowicie o pewnym usposobieniu, który jest przeciwko Bogu. Welt wird von dem Feind dem I ten świat, ten, który jest przeciwko Bogu, jest, jest pod panowaniem szatana, pod panowaniem wroga Bożego. Den nennt in den Welt. Pan Jezus nazywa tego wroga księcia tego świata. En hij versucht die mensen te beeinflussen voor zijn interessen. I ten książer van de wereld ubiega zich o to, aby wpłynąć na de ludzi. het goed verstanden, die mensen abzulenken, om niet aan denken. En ten heel dobrze zrozumiał, w jaki sposób odwrócić van mensen van het rozmyślania nad Bogiem. Er biedt alles aan, wat het natuurlijke Herz erfreuen könnte. Ten druk po prostu stworzył taką taktykę, że oferuje ludziom wszelką rozkosze, żeby tylko odwrócić uwagę ich od Boga. Wenn wir ein offenes Auge haben, dann erkennen we, dass er immer wieder die Menschen ablenken möchte, om um niet aan die Ewigkeit te denken. Jeśli z otwartymi oczami idziemy przez ten świat, to wciąż na nowo zauważamy ten uderzający fakt, że on naprawdę. Odwraca uwagę ludzi świadomie od rozmyślania nad wiecznością. I dlatego ten wróg zbudował system na, ten, na tym świecie, który po prostu ma odwracać uwagę od Boga. Mianowicie i stworzył taki świat, gdzie usposobienie ludzi ma. Za wszelką cenę skupiać się na tym, co ziemskie. I to usposobienie z zasady jest przeciwko Bogu. I teraz ich jeden einmal besonders I w powiązaniu z tym światem, o którym tutaj mówimy, tym trzecim znaczeniu, chciałbym jedną część tego świata szczególnie podkreślić weil mir das persoonlijk besonders am Herzen liegt damit bo das sprawa bardzo leży mi woord, is Dat nur ein wort internet ist to jedna rzecz którą znamy pod hasłem internet En ich hoffe dass ihr mir niet böse seid wenn ich da ein paar worte zu sage i mam hoop dat nie będziecie mieli mi to zazo, jeśli powiem kilka słów co do Auch das gehört zu dieser welt in der wir uns bewegen müssen. Też i ta rzecz, internet, należy do tego świata, w którym musimy się poruszać. Mianowicie w tym znaczeniu musimy się w nim poruszać, żyjąc tu na tej ziemi, wykonując mm -hmm. nasze obowiązki. Und nicht aus der Welt hinausgehen können. I nie mamy możliwości, żeby się, można powiedzieć, odseparować od tej ziemi i mieszkać gdzieś w kosmosie. Ale dass wir nie von dieser tej ziemi. Ale Słowo Boże mówi mi, że jednak nie należymy do tego świata. I dlatego Bóg chce, abyśmy wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam musimy używać, jednak z duchowym okiem oceniali, jak Bóg te rzeczy widzi. Przecież w życiu codziennym wielu, wiele rzeczy używamy, które potrzebujemy dla naszego życia. En misschien is ook dat internet een Sache, die we teileze nodig hebben. En zeker internet is een van de dingen die we teileze nodig hebben. Ik denk dat het een beetje in de een beetje Het is een beetje die beetje een beetje krok beetje een beetje een beetje een beetje een En dat we een meer of minder een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje z niego korzystać. En jedes materielle ding is zunächst mal niet böse. En każda rzecz materialna, we moeten o tym pamiętać, sama w sobie, niet jest Als ik met een goed Freund telefoniere, kan ik me met hem austauschen. Als ik telefoon gebruik, om te spreken met een goed przyjaciel en te zeggen te dan gebruik ik iets materiële, om um me uitzutauschen. Dan ik deze materiële rzecz, om me uitzutauschen. Dan benutze ik ik kan genauso goed een e-mail schrijven. Tak samo, ook een e-mail. Benoemt deze technische, hulp om iets te doen. Dus ik gebruik gewoon deze technische hulp om iets te doen. Maar ik geloof dat het ook heel snel heeft. Maar ook tak samo, można te deze dingen ook gebruiken tegen te kudde en to En dat Ten internet na przykład można ku temu używać. Die für seine zu I z tego względu szatan stara się o to, aby właśnie te materialne rzeczy nadużywać do, do jego celów. Nicht so auffällig. I pamiętajcie o tym, że szatan nie czyni to tak jawnie, podpadająco. Sondern wie immer op een meer of minder versteckte en listige Maar zwykle, in een heel heterlijk en potentieel gevoel. Dat is ook een wereld, of een teil der wereld in der we ons bewegen. Dat internet należy do tej ziemi, w której się poruschamy. Dat heisst, we hebben die mogelijkheid, ons veel An dadurch zu holen. Przez to urządzenie mamy wiele możliwości pozyskać różne informacje z różnych dziedzin. Ale musimy sobie przy tym zadać pytanie, szczególnie dzisiaj, czy wszystko, co tam widzimy, jest tak naprawdę w ogóle prawdą? Ich gehe da jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Maar die vraag sollte immer een beetje ein bij ons zijn: is dat wat ik sehe, wirklich Waarheid? Maar dat vraag moeten we altijd meten, die je op de alles wat ik daar Prawdą. Gerade heute versucht zum Beispiel, die russische regering, Einfluss op de verkiezingen in Deutschland się, Na przykład, w dzisiejszym czasie, tak się przypuszcza jest tak, że um, rosyjski rząd przez internet próbuje wpłynąć na opinię ludzi tak, żeby na przykład ukierunkować e, przebieg wyborów w innym kraju, na przykład w Niemczech. Bewusst über deutsche na przykład rozpowszechniając świadomie, błędne informacje o tych e, osobach. No to jest tylko jeden z przykładów, co jest możliwe. Przez to urządzenie. jest Ale są też inne zakresy jawnego zła, na przykład niemoralność. Steht vor Haustür, wenn wir einen Przez to urządzenie posiadając komputer, to zło, bezpośrednio wchodzi w nasze domy. Mal, vor der Tür I można powiedzieć, stoi u drzwi naszego serca. Und wir können diese Tür mit einem Mausklick öffnen. naszego serca jesteśmy w stanie otworzyć za pomocą jednym kliknięciem myszki. In den Sprüchen wird einmal der Sohn ermahnt, uh, bewahre dein Herz mehr als alles was du bewahrest. Przy powiesciach salomonowych um, czytamy takie ostrzeżenie, które zwraca się do młodych mężczyzn. Cynu strzeż serce swoje bardziej jak wszystkiego innego. I musimy sobie uświadomić, jakie możliwości złego zawiera w sobie Internet, na przykład przez grzechy na płaszczyźnie na moralności. Ja. Przeczytajmy może krótki wiersz z Aus, aus Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Vielleicht, Moment, vielleicht sollten wir noch. Ja, wir sollten noch Vers, Vers 6 bis 9 lesen und dann Vers 21. Ja. Jeszcze szósty do dziewiątego wieczora przeczytamy z tego rozdziału. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. Teraz 21 i 22 wiersz uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usiedliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Um, no? Tutaj mowa jest bezpośrednio o Grzechu. Przedepczeństwa. te, czy, czy te Ale ten przykład chciałem wam przedstawić z tego względu, że tutaj czytaliśmy o młodzieńcu, który świadomie nie oddalił się od grzechu, tylko w głupi sposób blisko tego złego się przechadzał, aż go w końcu napadło. En eenmaal is er in Sünde gefallen. to, nagle wpadł w ten Dat is ook de vraag, wie we ons daar im Internet bewegen, aan welke stelle. Nog niet in de Sünde, maar immer zo so knap dat woord. En tosamo is też z naszym e, poruszaniem się po internecie. Może nie wchodzimy bezpośrednio w zło, ale ciągle się kręcimy gdzieś blisko Niego. En bardzo narażamy się na grzech. Daaraan willen we ook denken. I, weil, ja. Nee, so weil wir nie vor jeder sünde sicher sein Weil wir nicht selber sicher sein können irgendeine sünde zu begehen die o tym musimy też zawsze pamiętać w związku z tym ponieważ nigdy nie jesteśmy zupełnie bezpieczni żeby nie popaść w jakiś grzech dann gibt es ja ich, wenn ich das so sage weiß ich nicht in welcher form ihr damit umgeht deswegen sage ich es ganz allgemein immer. Kiedy o takich rzeczach mówię, nie wiem oczywiście, jak Wy osobiście, osobiście macie do czynienia i styczność z takimi rzeczami, ale dlatego opisuję te rzeczy bardzo ogólnie. W jakim jest zobaczmy, socjalne networki? Na przykład w internecie istnieją tak zwane platformy socjalne typu Facebook i tak dalej. Facebook, WhatsApp, tak jest na Dokładnie. Ja, toch nie. Znacie to? Co to jest? Portal społecznościowy. społecznościowe. Proszę? Portale społecznościowe. Tak, portale społecznościowy. Ich wiele gläubige da machen. Wiem, że wiele wielu wierzących współdziała w tych, na tych uh, platformach. Auch das ist wieder für sich gesehen nicht böse. Oczywiście sama rzecz w sobie niekoniecznie musi być zła. We zouden nu einfach onze omgang ook daar voor de Heer en met de Heer voeren. Alle onze gebruikte dingen zouden, net als dingen, voor de Heer moeten worden gecontroleerd. Man ziet ja, als man met open ogen door de straten mensen al echt zijn Als we met open ogen door de straten lopen, zien jonge de i przyciągani przez te urządzenia. junge Mädchen, die nur auf ihr Smartphone starren und und die Straße hergehen. Widzę na przykład młode dziewczynki, które idą drogą i gapią się naprawdę tylko w swoje smartfony, nie widząc już świata wokół siebie. Wczoraj nawet ich noch zwei im Gespräch gesehen. jeszcze widziałem dwie dziewczynki takie, które obok siebie rozmawiały ze sobą und eins von der dauerndes Gespräch unterbrochen um mit ihrem Ding zu arbeiten. I jedna z tych dwóch e, ciągle e, można powiedzieć przerywała tą rozmowę, bo musiała się patrzeć w, tą, w to urządzenie. Manchmal jest es zum Lachen. Nieraz e, wydaje nam się to śmieszne. Wenn man überlegt, wie so etwas einen gefangen nimmt, dann ist es was zum Ale kiedy pomyślicie o tym, jak bardzo to wręcz usiedla taką osobę, to jest to rzecz tak naprawdę do płaczu. No ein Beispiel, das vielleicht zum Weinen ist jeszcze inny przykład, który jest smutny. A sobie młodą matkę, która z młodym e, dzieciątkiem 4 siedzi gdzieś w kawiarni. in I kupiła temu dzieciątku nową zabawkę, była jeszcze zapakowana. Dat kind wilde zijn moeder het speelgoed spielzeug zeigen. I dat to het pokazać e, mamie Maar de moest die moeder moest im Internet het ca, e, internet Ze Maar geen tijd voor het kind. Ze had het kind. Ze had geen tijd voor het kind. Ze had die tijd voor het het het Taki jest świat, w którym się poruszamy. So und so Więc możemy te wszystkie rzeczy używać w ten i owy sposób. Na przykład Whatsapp umożliwia nam kontakt z wieloma przyjaciółmi. I dzisiaj jest tak, że się że gdy nie I są tacy, którzy czują się wyłączeni z towarzystwa, nie, nie biorąc udziału w tych, w tych Whatsappach. Na przykład. Ich rede also jetzt von Menschen dieser Welt. Mówię teraz oczywiście o ludzi tego świata. Die immer mit der Angst herumlaufen. Którzy wciąż się boją. Jeśli ktoś po prostu nie odpowiada na ich, można powiedzieć, tam. Wiadomości, które piszą w tych programach, myśląc, że ktoś ich już wyłączył z tej grupy, tego towarzystwa. Oder, wenn ich selber sofort sofort antworte, denkt der andere, ich will mehr von wissen. Albo jeśli ja, otrzymując te wiadomości, nie odpowiadam bezpośrednio, to druga osoba od razu myśli, że ja już nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Da entsteht ein echter zwang. Po prostu powstaje nieświadome zobowiązanie. Taki nacisk na oczekiwanie działania w tych sprawach. Wir lesen mal einen Vers aus den Sprüchen, das ist immer wieder eine Sammlung ganz wichtiger, lebens. ja, für unsere Lebensführung wichtige Aussagen. Sprüche 18, Vers 24. Przeczytamy znowu z przypowieści Salomona, bo te przypowieści zawiera dla nas wiele takich pomocnych uwag co do życia codziennego. 18 rozdział. Wiersz 24 wiersz. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby. Lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przyja przywiązany niż brat. Dann, äh, gerade wenn es um WhatsApp geht, lass mich noch einen Vers aus Lukas lesen. Szczególnie jeśli też chodzi o takie rzeczy jak Whatsapp, chciałbym Wam przeczytać jeszcze wiersz z Ewangelii Łukasza. Kapitel 12 rozdział. Przecież 2 tutaj. Drugi i trzeci wiersz. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, Wenn sie rausgeschlagen auf Dach. Ich habe mal einen Jugendlichen gefragt. Ich hätte ich zadawałem pytanie pewnemu młodzieńcowi. Könnten deine Eltern alles lesen, was du auf WhatsApp schreibst? Czy twoi rodzice mogliby o wszystkim wiedzieć i czytać co ty piszesz na WhatsAppie? Er hat mir die Frage nicht beantwortet, nur einen roten Kopf bekommen. Nie odpowiedział mi na to pytanie, ale bardzo się zaczerwienił. Wir wollen einfach darüber Pomyślcie tylko o tym. Właśnie w powiązaniu z tymi słowami, które w naszym rozdziale czytaliśmy, abyśmy się nie upodabniali do tego świata. W niemieckim tłumaczeniu tutaj mamy odnośnik: Formt euch nicht so wie To słowo upodabniać się oznacza też nie formować, nie kształtować się zewnętrznie jak ten świat. En dat is de gevaar dat man door een invloed die daar is, wijst in die lente en hij door een externe invloed die We nemen deze externe vorm, deze uitstraling het En dat is hier die een dat we richten wat van boven is. Żebyśmy właśnie nasze umysły, nasz, nasze usposobienie e, skierowali na to, co jest z góry. I celem jest to, co czytamy pod koniec wiersza, abyśmy byli w stanie rozróżnić to, co, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Hmm. Ja, onderscheiden ja. steht das We is God dat is precies we hier lezen. we een geestelijke, een een een een geestelijke, een geestelijke, een Musimy przebywać blisko pana. Das bedeutet, um das ganz to machen, Jak można to praktycznie zrozumieć, być blisko pana? Das lesen des Mianowicie w ten sposób, żebyśmy nie zaniechali czytania słowa Bożego. Bo w tym właśnie słowie, które czytamy, poznajemy pana Jezusa. Sonst könnten wir nicht von ihm lernen, wenn wir ihn nicht könnten. Bo jeśli byśmy go nie poznawali, nie moglibyśmy się uczyć od niego. En we leren zijn Gedanken kennen. En zijn we En door dit te we de geestelijk te beoordelen. Dat zijn in vaak in met situaties in ons leven. Wij komen niet vaak in contact met situaties in hebben, situaties in ik dat maar zo nemen we hebben een geestelijke instinct om um goed te beoordelen. Maar in dergelijke dingen waarin het woord nam niet geeft God geeft ons een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, een geestelijk instinct, Tun, was schöpfe, Sie ein to słowo Instynkt wśród ludzi raz ma takie złe i negatywne powołanie, bo myślimy wtedy o zwierzakach, które e, bez głowy można powiedzieć, działają coś według właśnie Instynktu. Da, das meine ich damit nicht. Ale o to mi nie chodzi w ogóle. Ich meine aber damit, dass wir äh, ein geistliches Tylko chodzi mi konkretnie o to, że możemy rozwinąć pewne duchowe, duchowy sposób myślenia, das uns auch Entscheidungen, gute Entscheidungen zu tref, które Gott... pomaga nam podejmować dobre duchowe decyzje, die nach Gottes Gedanken richtig sind. decyzje, które według myśli Bożych są słuszne. I gehört eben, dass wir den I do, tych, do tej wiedzy należy też to, żebyśmy poznali wolę Bożą. A wolę Bożą uczymy się w Słowie Jego. I na pewno też możemy wyrażać takie myśli w naszych modlitwach. Na, na przykład mówiąc Panu o tym, że czujemy się niepewni, en we kunnen naar die we niet begrijpen. We kunnen hem ook specifiek vragen om ons te helpen en hem te verduidelijken. een uitdrukking die we niet kunnen En vragen we dat doen, uitdrukking en jong, dan kunnen ons vragen om een bepaald Wtedy Bóg będzie nas uczył krok po kroku i będziemy uczyli się wykonywać Jego wolę. Wtedy właśnie nie kształtujemy się. Nie kształtujemy się według świata, który jest z dołu, tylko właśnie będziemy kształtowani według świata, który pochodzi z góry. Dan gaan we naar vers 3 over. we naar 3 Hier is de gedankengang nu iets anders. Totaal. Zavarda heeft toch Want nu gaat de Heilige Geist over om enkele voorbeelden te geven, hoe we vers 1 en 2 kunnen Want voorbeelden wat we in en als we, wie dat vers 1 gesagt gezegd, onze lichaam van God willen, dat wil zeggen, dat wil zeggen, dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat I do tego najpierw mówi o naszym usposobieniu. A nasze usposobienie zawsze jest początkiem wszelkiego postępowania. Bo wszystko, co czynimy zewnętrznie, ma swoje źródło w naszym wewnętrznym usposobieniu. Pan Jezus właśnie co do złych rzeczy wyraźnie tak powiedział, und in komen, die bösen gedanken und dann hatte viele sünden aufgeführt że od wewnątrz pochodzą złe myśli i wymienił tam kilka dalszych ja. rzeczy. Und wenn Gottes Wort uns dann ermahnt die gesinnung des in zu haben. I skoro Słowo Boże napomina nas, żebyśmy mieli podobne do pana jezusa, soll unser inneres also bereitet sein durch den herrn. Das oznacza to, że nasze wnętrze ma być przygotowane przez pana, kształtowane przez niego, guten żeby to wnętrze przez niego kształtowane kierowało nas do dobrych uczynków, Und das wesentliche einer geistlichen Gesinnung, a to co jest najbardziej istotne odnośnie duchowego usposobienia, jest man nicht hoch von sich selbst denkt, jest to żebyśmy nie myśleli Vignoësla of sorry samen. kennen den vers uit Filippen twee uitwendig. Je kent die genade om door in Jezus Christus, dat is wijk God te bereiken, onder dat is Corintiërs vier. Dat is bereikbaar onder in Ambo. Wil ons was, znamen äh, na pamięć, dat we <coughs> deelgenomen zijn door Corintiërs, dat we znamen wasske pana, który we een i stał się biedny bieden voor ons oder Filipijanen Gesinnung dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat że znacie we dat który dat siebie samego kennen, dat niczym. En dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat kennen, dat we dat żeby nikt z nas nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć. Das ist manchmal eine Frage für den Dienst, den wir tun wollen. O nie jest bardzo ważne też odnośnie służby, którą chcielibyśmy wykonywać. Vielleicht noch nicht als Kind, Może jeszcze nie jako dzieci. aber wenn wir älter geworden sind, diese Frage vielleicht haben, Herr, was kann ich für dich tun? Ale kiedy podrośniemy i zadajemy sobie w końcu to pytanie, Panie, co mogę dla Ciebie uczynić? To ja osobiście, jeśli chodzi o mnie, myślę, że Bóg w zasadzie w służbie naszej zaczyna udzielać nam małe zadania. Bo Bóg wie, co jest w naszym sercu. Linie I nie jest takie ważne, co konkretnie czynimy, czy duże czy małe zadanie, sondern darauf an, wie wir tun. najważniejsze jest to, jak wykonujemy dane zadanie, To znaczy z jakiej motywacji. I właśnie to wewnętrzne usposobienie pan ocenia. ocenia. Seine Gaben unterschiedlich verteilt. I wtedy rozpoznajemy, że Pan jest ten, który w różny sposób rozdziela swoje Dary. Jeśli czytamy, że Bóg stosownie do Wiary e, każdemu udzielił, to meint das Wort an hmm. dieser Stelle, e, wie wir im Glauben verstehen, was der Herr für uns To słowo to, tu konkretnie zawiera tą myśl, jak wiarą pojmujemy to, co Bóg nam przekazał. Nie chodzi o wiarę tutaj zbawienną albo wiarę w prawdziwość Jego słowa. Bo co do tego Bóg nam daje wszystkiego, co potrzebujemy. Ale w związku na tym, gibt es Unterschiede. Ale jeśli chodzi o służbę dla Pana, to są wśród wierzących różnice służby. I eben auch ein Herz, was Gottes Gedanken I do każdej służby, czy dużej, czy y, mniejszej, potrzebna jest stosowna miara wiary, która y, wierzy w Boga I eben auch, dass im Volk Gottes unterschiedliche dary I też wiarę i świadomość tego, że w ludzie Bożym, w ludzie Bożym są różne dary łaski. En dat wordt hier ganz kort angedeutet aan de beeld van het menselijke in vers 4. En dat is de afgebeelde lichaam van het mens. Ciao, kwartenvier. Dus vers 4 en 5. Ik wil er beetje daarop ingaan om dan tot het te komen. Dat andere zullen we misschien morgen dan zien. Ik een beetje dit beeld van de menschlichen körper wordt in 1. Korintherbrief viel ausführlicher beschrieben. Ten obraz ludskiego ciała, in een veel meer is de dat kan de dat kunnen het Daar schrijft Paulus aan de korinther over oog en en hand en oor. Paweł pisze de o różnych członkach ciała na przykład o oku o uszu, o ręce o nodze und erklärt damit dass der funktioniert wenn organ das tut wozu es geschaffen i za pomocą tych słów wyjaśnia że ciało funkcjonuje tylko wtedy jeśli każde z tych członków wykonuje na swoim miejscu danemu zadanie und da gibt es funktionen unseres körpers die außen sichtbar sind I jeśli chodzi o nasze ciało, to są członki, które są zewnętrznie widoczne. Was handen, na przykład to, co czynimy naszymi rękoma. Mit tongue, co mówimy naszym językiem. Bo, wohin wir gehen mit unseren füßen, dokąd idziemy naszymi nogami. Es gibt organe, die im ale są też e, członki, organy, które pracują wewnątrz niewidocznie. Und die sind. ale które są e, życiodajne, można powiedzieć, bardzo ważne i istotne. Nawet pisarz w liście do Koryntian mówi o tym, że są członki, które są ku niesławie. Ich nicht, dass das schluch, etwas no. ist. Nie myślę, że to są rzeczy złe, Bereiche unseres Körpers, die wir einfach durch Kleidung bedecken. Zecsom to co możemy mówić od przyzw um i auch... że to są członkiki, które po prostu Bóg, które Bóg nam wskazuje, że one są tak delikatne, że ukrywamy je, um sie verborgen te które Bóg też przeznaczył do tego, żeby były ukryte. Und dann stellt er deze interessante vraag: I wäre dann eine gute Funktion. Jeśli wyobraźcie sobie, całe ciało składało się z jednego dużego oka, bo z jednego dużego ucha, to jak ciało mogłoby funkcjonować? I właśnie ten obraz on przenosi teraz na wierzących, który widzi jako jedno ciało. On mówi, że każdy jest anglied an diesem leib und hat eine bestimmte für ihn bestimmte Funktion. I mówi do nich, że każdy z wierzących jest jednym z tych wielu członków tego duchowego ciała, ale na swoim danym miejscu, z jemu daną konkretną funkcją. Manche Niektórzy z nich są zewnętrznie widoczni w ich funkcji, manche wirken im inni znowu działają w ukryciu, trotzdem wichtig. a jednak są ważni. Vielleicht noch ein kleines Beispiel fällt mir gerade ein. Chciałbym Wam do tego. Przedstawić mały albo krótki przykład. Znacie małżeństwo: Pescyna i Aquwilla. oni mieli taką służbę, że na przykład przyjęli do domu apostoła Pawła. Und ermöglichten ihm so, den Dienst zu tun, den der Herr aufgetragen hat. I przez to wspomogli w tym, żeby on mógł wykonywać tą jawną służbę, którą miał dla Pana der eena een gedeelte am lijf dat naar außen wirkte Paweł was ten ten członek ciała, można powiedzieć, który zewnętrznie był widoczny, działa. Die beiden Glieder, die im verborgenen sind. Aci dwaj byli członkami, którzy działali jako członki ukryte, niewidoczne. Bajers, który to czam. Ale obaj, albo wszyscy trzej, wspólnie należeli do tego dzieła i do tego ciała. Und dann gibt es dazu eine interessante Bemerkung na Führerbrief, ja wiem, że to lekko. Do tego czytamy bardzo ciekawy komentarz w do Efezjan w czwartym rozdziale. Przeczytamy ten wiersz. Kapitul 4, Czwarty rozdział, 16 wiersz. Z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samą w miłości. Jest, Jest mowa o st stawie, eine macht. które umożliwia pewien ruch ciała. Also die gelenke meiner hand ermöglichen mir etwas zu greifen, etwas zu tun. Stawy mojej ręki na przykład umożliwiają mi chwytać, albo czynić coś. Na auzen is die hand, die sichtbaar is. Na zevnoz jest widoczna tylko ręka. Aber ihr dienst is nur möglich durch die funktion der gelenke, die unsichtbaar is. Ale służba tej ręki możliwa jest tylko przez niewidoczne stawy, które wykonują swoją funkcję. Und das ist so ein bild von gaben und diensten i to są właśnie przykłady służb widocznych i niewidocznych, działających na zewnątrz i wewnątrz. A ponieważ wszystkie z tych służb pochodzą od Pana, to każda z nich ma swoją wartość w jego oczach. Vers 5 To wszystko streszczone jest kończy się tymi słowami w piątym wierszu, że my wszyscy jesteśmy z osobna członkami jedni drugi. Das bekräftigt natürlich noch einmal das Bild. Oczywiście to podkreśla cały ten obraz, o którym mówiliśmy, tego ciała. Ale so ein bisschen deutlich, dass wir abhängig sind und Ale pokazuje też te słowa konkretnie tutaj, że to słowo jedni drugich, że jesteśmy też zależni jedni od drugich w tym ciele. Dat is een schöner Gedanke in de schrift ook immer wieder. I ta zależność jest też myślą, którą znajdujemy, mi miło myślą, którą często zo we znajdujemy. Dat de herrie grouwingen zo een leid zusammengeflecht heeft. Dat ze een een hebben. I In ten een ozicht hebben ze een ozicht Die gesteuert door het hoofd. I to dążenie, ten cel, jest kierowany i sterowany przez głowę tego ciała. I ponieważ mają jeden cel, to mają tą świadomość, że są z z związani ze sobą. Dass sie sich auch brauchen. Że potrzebują się wzajemnie. Und dass Sorge <laughs> haben und I, I że mogą i powinni mieć staranie e, wzajemne. Zerbe, er een goed een goede, een goede, een goede, een goede, een goede, een goede, een goede,